4, Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. I wybiła godzina 9.00, a my zaczynamy aferanek. Dzisiejszą audycję realizuje dla nas Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonami? Mnie na franskowie. I Tajczak. Eee, dzisiaj mamy wyjątkowy poranek. Eee, poranek Wielkanoc. Poranek wielkanocny i dzisiaj e, myślę, że będzie dosyć nietypowo, to już nam się szykuje. E, mamy dla was co, dużo dobrej muzyki jak zwykle, dużo e, informacji o tym, co tam w Poznaniu, więc zostańcie z nami na 98 i 6. E, jak ty się zapatrujesz na ten poranek, na święta? No, myślę, powiem ci, że że tutaj są psotnicy za konsoletą. No a to jeszcze, wiesz, powinien być jakiś lany poniedziałek albo coś, ale my taki mamy przedsmak już. Tak, już, już było po prima primis, ale chyba realizator nadal na tej szponci. Ci będzie na pewno y, bardzo y, ciekawe, ciekawie. Zostańcie z nami na 98,6. Y, myślę, że y, jesteście na pewno ciekawi, jaki konkurs, ale to za chwilę, bo mamy dla was dzisiaj konkurs długoterminowy i myślę, że to jest całkiem ekscytująca y, Perspektywa i teraz posłuchamy sobie Roisin Murphy. dla was dosyć taki wyjątkowy konkurs, bo mamy dla was tak naprawdę cały jakby karnet do wygrania. To się dosyć rzadko zdarza, mam wrażenie. Tak, macie do wygrania dwie pojedyncze wejściówki na Next Fest. Jest to czwarta już edycja w Poznaniu i zagrają tam takie osobistości jak Wito Bambino, Ewa Farna czy Natalia Schroeder, także zachęcamy. Jest to konkurs długoterminowy, więc na odpowiedzi czekamy do 8 kwietnia. A żeby wziąć udział w konkursie? Sprawa jest bardzo prosta. Wysyłacie nam sms pod numer 7248 i treść sms -a. piszecie tutaj troszeczkę jest inaczej niż w naszych zwykłych konkursach, bo piszecie afera.next, żeby było wiadomo, do czego tutaj się odnosicie teraz, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe do, te, do tego konkursu brzmi: Podaj jedno, jednego mało znanego artystę z tegorocznego festiwalu, ym, który Twoim zdaniem którego swoim zdaniem wszyscy będą słuchać za rok, musicie uzasadnić, dlaczego, czyli wybieracie sobie kogoś, no i potem no, no, my chcemy wiedzieć, dlaczego akurat ta osoba, a nie po prostu imię i nazwisko albo pseudonim. Więc e, opiszcie nam, co was może zaintrygowało, właśnie e, w danych twórcach, których wybieracie. Koszt takiego SMS-a to 2,46 groszy. E, no i właśnie, tak jak już wiecie, do 8 kwietnia, czyli rozwiązanie konkursu będzie w trakcie aferanka. E, musicie troszeczkę jeszcze. Poczekać po prostu na, te, na rozwiązanie tego, ale myślę, że warto wziąć udział w konkursie, bo jednak taka wejściówka na Nexta no, zdarza się raz w roku. To prawda. No. <głosy> Także czekamy na Wasze SMS-y. My sobie będziemy podglądać, jak Wam idzie, ale właśnie rozwiązywać będziemy dopiero 8. Beg in the wake of your leave That I'll never hear from you again And then I say With all this fear Just hung my head in shame and felt nothing to me. All the ceremony I'd waste and I wasted. Thanks for leave and say God bless you all, good night. And then I say the grave was turning. And it throws me without warning, it leaves me the top. Promocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9.30. Daj się zaczarować dźwiękom. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką.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 W zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Reklama. Radio Afera 98 i 6. Z nami każdy z martwych wstaje. Mamy dla was naszą pierwszą dzisiaj nowość muzyczną i to będzie Igor Jaszczuk z utworem Kobieta Ptak. Tak brzmi, powiem ci, egzotycznie. Mi się wiesz z czym kojarzy? Z czym? E, <grymne> teraz muszę coś e, powiedzieć błyskotliwego, nie wiem czy to będzie błyskotliwe, ale mi się to kojarzy w ogóle bardzo e, z, z Kają. Mhm. Jakby, kojarzy mi się z takimi jakby, e, jak był ten album z Bregowiczem. Nie wiem, czy, czy to jest jakby taki... To jest jakby stosowne skojarzenie, ale y, mam takie właśnie wrażenie, że to jest jakieś takie ludowe, takie kobieta-ptak, to mi się kojarzy, że to będzie... To, to w mojej głowie jest jakiś taki obraz taki, mm, z takiego folkloru, takiej postaci, jakby mam taką wizję. Chociaż nie wiem, czy Igor mnie jakby tutaj nie rozczaruje trochę, ale może, może ja wymagam już trochę za dużo, nie wiem. Może to na Wielkanoc specjalnie. No, powiem ci, że mi się to bardziej tak z Egiptem, takiej, wiesz, to. taka aura, no... Bardziej takiego właśnie, powiedziałabym, starożytności, coś takiego. Okej, okay, no, okay. taki, m, chyba to nie będzie dobre słowo, ale orientalizm. Mm -hmm. e, ale jak sam Igor właśnie mówi, że m, twór opowiada o tęsknocie za wolnością. Więc też mamy chyba takie nawiązanie do Ikara, Ddala, o, coś takiego. Okej, okay, no. okej, okay. jest w tym coś, dobra, co, coś tutaj właśnie go Tak, tak. <grym> no, ja jestem ciekawa, a jaki to byłby ptak, jak mówisz o Egipcie, to co to był za ptak? Już nasz polski bocian. A może tak, może no, to kobieta bocian tak. po prostu. I to też ładnie na Wielkanoc, bo wiosna, a no, one właśnie. wracają. Marszałce. Idealnie, idealnie się dobrało. Czuję, że wszystko we mnie się zmienia.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 Stopy, promienie słońca Wysłały znak Na skrzydłach Dzień ja, ja. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, bo dzisiaj jest Wielkanoc, także dzisiaj nie będziemy się wybierać nigdzie daleko, tylko dosłownie na nasze po prostu wielkanocne stoły i nasze różne tradycje wielkanocne. Jest ich trochę dużo, chociaż mam wrażenie, że już od niektórych się odchodzi trochę, jakby wydaje mi się, że one już jakby być może nie są tak obecne jak kiedyś, a może szkoda. No jakim masz na myśli chociażby? No ja na przykład sobie myślę szczerze o lanym poniedziałku, uh -huh. że ja pamiętam, że jak byłam, nawet byłam młodsza, to ja na przykład bałam się wyjść jakby z domu w lany okay. poniedziałek, bo byłam taka hmm. nie, na pewno wyjdę na podwórko i ktoś mnie obleje wodą, a jakby teraz ja zapominam w ogóle, że istnieje lany poniedziałek i wychodzę, nie wiem, gdzieś i ktoś mówi, o, dzisiaj jest śmigus z a ja tak. A, okay, nie, to ten. powiem Ci, że ja mam inne doświadczenie, bo moja kochana siostra, chociaż jest 10 lat starsza, to zawsze mnie obleje wodą, <głos> więc y, pozdrawiam cię serdecznie. Nie pozwala Ci zapomnieć nie o tej pozwala, świetnej tradycji. Tego ona pęciaku. biega po wiesz, całym domu z tą taką pisanką, y, nie pisanką, taką, wiesz, taką plastikową Aha, jajkiem, Po prostu okay. musi każdego oblać, więc ona kultywuje Czyli i podziwiam nawet ją za to. Takie przyrządy do tak, oblewania tak. ludzi, no, nie? że Z wiadra tylko. Nie. I nie, nie, to wiesz, to zawsze musi być tak, wiesz, pistolecik na wodę, okay. albo właśnie taka, takie jajo. O kurcze, no to mm. ja szczerze, jakbym ja miała takie przyrządy, no to może też bym ludzi oblewała. Jakbym miała taki pistolet na wodę. A? to zawsze był fan stag. Tak, może co bym mnie to kusiła. Właśnie ja może ja właśnie nie wiem, może ja to źle obchodziłam, bo jakby ja tego tak nie pamiętam. Jakby mhm. bardziej pamiętam to, że się bałam, że ktoś mnie obleje, niż na przykład, że ja kogoś oblewałam. Może widzisz, że to źle obchodziłam. No właśnie. Tak jakoś tak, no i nie przykleiło się do mnie jakoś, mm. ale na pewno jest to, dosyć, jest to dosyć ciekawe, że wybraliśmy sobie właśnie taki zwyczaj, żeby w poniedziałek wszyscy się oblewamy wodą. No dobrze, dobrze. No, no, Ale nie? właśnie z takich innych to chyba powiedziałabym, że się po podtrzymują, nie? Chociażby mhm. malowanie pisanek. Um, malowałaś pisanki? Tak, malowałam i e, lubiłam nawet takie, wiesz, e, że nie malujesz pisanek, w sensie, że nie, że farbkami na przykład, mhm. tylko, że jakieś takie naturalne barwniki robisz sobie i e, powiem, że moja mama zawsze się wymyślała dużo takich różnych pomysłów, że tam farbowanie jakąś cebulą czy coś. E, w pewnym wieku byłam dosyć sceptyczna, jak mhm. mówię... Nie no, jak to jest co my tu w ogóle robimy, jak to są moje farbki, ale ogólnie to teraz mi się to wydaje bardzo fajne, że na przykład jest taki trend z takiego um, eko właśnie malowania tych pisanek, że potem też no, one są w tych naturalnych barwnikach, więc no, nikt się nie boi tego jeść normalnie e, i że właśnie można użyć jakichś, nie wiem, właśnie tych skórek od cebuli, żeby coś po, pofarbować. Widziałam takie filmiki, że ktoś tam, nie wiem, coś zawija po prostu, dodaje jakiś taki naturalny barwnik i, nie wiem, się odbijają na tym jakieś kwiaty, Taka. rośliny. I to mi się wydaje takie w ogóle mega cool, że to tak teraz robimy takie ekopisami. Tak, ale właśnie to, to ja zawsze mam, miałam raczej doświadczenie, że coś malowałam, mm -hmm. farbami, ale faktycznie widzę, że teraz jest trend na takie, takie naturalne barwniki, jak mówisz. No. I widziałam chociażby ostatnio jakieś posty o naturalnych um, kolorach, jakie można uzyskać i chociażby też kurkuma i właśnie w, y, wspomniana okay, przecież cebula. Okay, okay, okay. no, muszę, muszę spróbować, bo ja nie mam akurat doświadczenia. No. Mm -hmm. Widzisz, no to myślę, że to jest może... No nie wiem, czy już w tym roku zdążysz, ale może w przyszłym... No, kto wie. Mi się na przykład zawsze podoba, że, że się szuka zajączka. To jest dla mnie takie... To jest takie słodkie, to jest takie rozkoszne. Mi się to podoba, że jakby... Dlaczego miałby być jakiś nie wiem, dziwne, dziwna postać znowu stworzona, która przynosi te prezenty i to nie jest żaden święty Mikołaj, to nie jest żaden gwiazdor, tylko to jest dosłownie zając, który po prostu kica sobie gdzieś tam i zostawia prezenty i to mi się tak podoba, to jest takie słodkie, bo mhm. prostu nie, wiosna jest wystarczająco jakby no, to jest, to słodka. to jest mega urocze ogólnie właśnie, nie wiem... Um myślę, że każdy ma trochę inaczej w domu. Mhm. Ja miałam raczej takie koszyczki przeszykowane i tam był no, jakiś no. różny prezent, ale wiem, że głównie chyba się zbiera jakieś właśnie czekoladki, nie? Tam po grodzie no, czy coś takiego. mi się wydaje, no. że jakieś takie jajka czekoladowe mhm. czy coś, no to, to mi się wydaje takie fajne i no tak to się też zostawia chyba prezenty czasami e, w takich właśnie, czy w koszyczku, czy wiem, że do butów się czasami też wkładają, ja, trochę jak na e, okay. jak na tego jak mikołajki. na mikołajki trochę takie. A nie wiem, czy... Y, chyba w, nie chcę tutaj skłamać, czy w mm -hmm. Anglii właśnie jest tak, że szuka się oh. chyba pisanek-pisanek, nawet nie czekolady czy coś Aha, takiego, ale tylko taki po prostu jakiś... malowanych no. jajek, a możliwe? Tak mi się coś... Coś mi się obiło, uszy najwyżej, potem to y, zdementujemy. Słuchajcie, albo... wy możecie też zweryfikować, no. jak jeśli gadamy głupoty, to dzwońcie do nas na 618750213 i wreszcie czego możecie nam powiedzieć, że w ogóle te tradycje coś tu pomieszałyśmy. E, ale wydaje mi się, że, że tak, że możesz mieć rację. E, mi się podoba też, że każdy region ma czasami swoje jakieś takie... Y, tradycje. Ja jestem bardzo ciekawa, właśnie zobaczyłam, że jest coś takiego jak y, toczenie jajek albo kulanie jajek i to jest śląska zabawa, w której dzieci turlają jajka z górki i wygrywa ten, czy jajko potoczy się najdalej. Dam, no. fajne, super! Tylko pytanie, czy zbiłoby się to jajko? No właśnie, ale to no. ciekawe, czy to są takie zwykłe jajka, po prostu ugotowane na twardo? A może Trzeba, już... trz Musimy to zweryfikować no, bardzo. Jestem też ciekawa, bo właśnie tutaj Jowita podała ze śląska, ale jeszcze wcześniej odkryłyśmy um, coś z Krakowa, um, czyli. Um, tradycja, zwyczaj, który się nazywa pucheroki i pod Krakowskich wsiach chłopcy w wysokich czapkach chodzą z życzeniami w niedzielę palmową i widziałyśmy zdjęcia, które no. są tak rozkoszne. No, wygooglować pucheroki. Tak, Ogólnie. to jest taka, typowo właśnie mi się kojarzy z takimi polskimi tradycjami, że to jest takie kolorowe tak, i tak. E, takie, te ludowe stroje są mhm. takie właśnie pełne jakichś kwiatów itd. i tak dalej i to jest takie polskie i to jest takie piękne. Tak, to jest, wiesz, co to mi się kojarzy, tak jak są e, no, kolędnicy, ale wiesz, że takie e, zwyczaje tak, właśnie no. e, na święta Bożego Narodzenia i tam też są takie stroje, mm -hmm. że się przebiera za konkretne postaci, tak. nie? I to też takie właśnie nasze mm, no tak naprawdę wiejskie, takie tradycje. No to tutaj to jest pomożeni taki odpowiednik wielkanocny właśnie, te pucheroki, no. roki, gdzie te dzieciaki wyglądają tak super w tych wysokich czapach takich. Szeuroczy to jest bardzo, bardzo zachęcamy, żebyście sobie wygooglali tak, ja myślę, że to jest coś, co powinniśmy jednak e, tak wprowadzić, żebyśmy w całej Polsce to obchodzili w ten sposób. Ja, ja bym chciała. Puchy no, roki. Ja bym też chciała, totalnie. Otwierzę drzwi tam. Ale Wielkopolska, Wielkopolsce totalnie by się to <laughs> przyjęło, moim zdaniem. Tak, ja myślę, że my lubimy takie śmieszne rzeczy. No. No. Jeszcze y, Jowita wcześniej przeczytała o czymś takim jak Siuda Baba. A to, <laughs> to w ogóle też mnie rozbawiło. To w okolicach wieliczki z kolei. No. Tam jest przebieraniec, który umazany, sadzą, chodzi od domu do domu. No. O, powiem ci, że to brzmi Jak były te, wiesz, takie mm, ktoś to się nazywało, że Oszustwo na wnuczka, czy coś takiego To też brzmi jak takie oszustwo Od y, siuda baby, nie? Że Ja bym po prostu nie wiedziała, czy to jest Przebieraniec, czy przebieraniec Właśnie, który chce mnie szukać Ja ci to pokażę w ogóle, słuchajcie, możecie również sobie Wyszukać w internecie, jak to wygląda to wygląda dość przerażająco. Siuda baba, ja trochę się boję, szczerze. Tak. I to jest rzeczywiście, jako właśnie dawny polski zwyczaj ludowy, też obchodzony właśnie w poniedziałek wielkanocny. Um, ale zachował się podobno w podkrakowskich wsiach. Jeśli jesteście z podkrakowskiej wsi i dalej to się jakby gdzieś tam u was dzieje, no to bardzo fajnie. Ale zastanawiam się, to, dlaczego to jest mężczyzna przebrany za usmoloną kobietę. A dlaczego nie mogłaby to być po prostu kobieta? To są zawsze odwieczne <śmiech> pytania, ja widzę, wiesz, co? ale ja się zastanawiam, co się dzieje w tym Krakowie po prostu. Skąd oni to ja się? <śmiech> Pewnego dnia się obudzili, i stwierdzili ej, mam super zabawę na Wielkanoc. No. <śmiech> I podobno to ma symbolizować jakby mm, kapłankę, yy, która właśnie została umazana od sadzy, bo przez cały rok jakby pilnowała yy, ognia. I, oh, jakby, okay. I wtedy nie wolno się było ani przebrać, ani myć i jakby... No to, Taka jest jedna z wersji ogólnie, bo hmm. wiem, że istnieje więcej wersji, ale ogólnie to, to, to jest podobno jedna z takich jakby, że być może takie jest źródło tego ogólnie. To, to dużo poświęcenie ogólnie. Tak, jest to zdecydowanie. No jest to dosyć ciekawe i zdjęcia też wyglądają bardzo fajnie i widzę, że na Wikipedii są nawet filmiki. My teraz nie puścimy, ale możecie sobie pooglądać. Um, myślę, że tak, w tradycji Wielkanocnych jest naprawdę bardzo dużo. No ciężko wybrać jedną ulubioną, ale może macie jakieś swoje? wtedy również możecie do nas zadzwonić 618750213 Dajcie znać, co wy najbardziej lubicie co was najbardziej ekscytuje No, tak, zachęcam Chciałbym ciebie zabrać na safari, na safari Gdzie miałem spokój, miałbym pokój Ujemuję dzikie węże W głowie jadę sobie jeepem I słuchamy nowej fali Tam na safari, ey Chciałbym ciebie zabrać na safari, na safari Gdzie miałem spoko, miałem pokój Ujemuję k**cikie węże W głowie jadę sobie jeepem I słuchamy nowej fali Tam na safari, Tam na safari wszystko się pali, Jest strasznie gorąco Chodzimy po samym wychodzimy sobie chodzimy, zabieramy Prześcierano, odwieszamy je na I robimy sobie W każdą niedzielę o 9.30 Daj się zaczarować dźwiękom Co to za wielkanoc bez Alleluja? A jak Alleluja to tylko to najsłynniejsze Z oratorium Mesjasz, Georga Friedricha Hendla. Mesjasz to utwór, który od pierwszego wykonania jest niezwykle popularny Premiera odbyła się w Dublinie w 1742 roku, a w kolejnych latach oratorium poruszało i podbijało serca publiczności w kolejnych miastach. O skali popularności Mesjasza niech świadczy na przykład to, że kompozytor uczestniczył w 36 wykonaniach przed swoją śmiercią, która nastąpiła 17 lat po wykonaniu. Dla nas to może mało, ale pamiętajmy, że XVIII wiek to nie były czasy tras koncertowych, podczas których grało się codziennie i wypełniało stadion za stadionem. Mesjasz szybko zyskał status kultowego w Wielkiej Brytanii, gdzie Handel spędził większość życia. Powszechnie to oratorium wykonywano, a na pewne okoliczności montowano gigantyczne zespoły. Na obchodach setnych urodzin Handla wykonał go chór i orkiestra złożona z kilkuset muzyków, a w roku 1791 na kolejnych rocznicowych obchodach Mesjasza w Londynie wykonało 1068 osób. Skąd sukces tego utworu i o czym jest Mesjasz? Swój sukces zawdzięcza muzyce i dramaturgii, które wciągająco, ale bez teatralnej egzaltacji, Opowiadają historię zbawienia. Tekst to kompilacja cytatów ze Starego Testamentu i listów apostolskich, którą ułożył dla kompozytora Charles Jennings. Teksty dotyczą proroctwa narodzenia Chrystusa, jego męki i wreszcie Zmartwychwstania. Najsłynniejsza część utworu, właśnie Alleluja, kończy drugą część i odnosi się oczywiście do Zmartwychwstania. Posłuchajmy tego fragmentu w wykonaniu orkiestry The Academy of Ancient Music i chóru Christ Church Cathedral Choir z Oxfordu. Dyryguje wybitny znawca muzyki Handla, Christopher Hogwood. Za nami Alleluja z Mesjasza Georga Friedricha Händla w wykonaniu orkiestry The Academy of Ancient Music i chóru Christ Church Cathedral Choir z Oxfordu. Dyrygował Christopher Hogwood, a ja dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9.30. Daj się zaczarować dźwiękom. Autopromocja. Portret sprawcy. Usłysz. Kryminalne historie. Historia. W niedzielę o 12.30. Tylko w Radio Afera.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 I Lolo na Dzikim Zachodzie. Czyli pierwszy rodeo w Eterze Jarka. I Marcina z zespołu Audiophils. Poniedziałek, godzina 22. Yeehaw! Autopromocja. I co? Są jaja? Nie, nie ma. No bez jaj. Idziemy dalej. Poszukiwanie jaj w radioafera. Połączeń. Teraz nie odzwonię poczekam na lepszy moment. Przed wyjściem dałam ci żółtą kartkę na lodówkę. Napisałam, że wrócę później, domalowałam mu śmiech. Wczoraj za nim zagadałeś mnie kłamstwami, bo zapewne wiesz lepiej od. trochę po tobie zapłaczę by nie wyjść na nieczułą wariatkę pomalujesz miękką lustra bo wolę brokat na ustach założę stylowe buty zatańczę do kolejnej gównianej wersji sutry bo zapewne Pominamy wam o naszym konkursie, gdzie mamy do wygrania dwie pojedyncze wejściówki na Next Fest w tym roku. Eee, sprawa jest jak zwykle mega prosta, tylko że różni się tym od naszego zwykłego konkursu, że rozwiązania nie będzie dzisiaj, a dopiero 8 kwietnia. Ale jak możecie wziąć udział w tym konkursie? No to tak jak powiedziała Wita, jest to nietypowy dla nas konkurs, bo zamiast napisać yy, afera kropka, jak się, nieważne jak się zazwyczaj zapisywało. Tak, zwykle po prostu prefiks afera no, i potem imię i nazwisko. Tak, a, a teraz słuchajcie, afera.next podajcie mhm. swoje imię i nazwisko, y, odpowiadacie na nasze pytanie konkursowe, czyli macie podać naszego jakiegoś y, mało znanego artystę z tegorocznego festiwalu, y, Next Festival, y, który twoim zdaniem wszyscy będą słuchać za rok. I Macie uzasadnienie dlaczego. A żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy wysłać sms na numer 7248 i koszt wysłania SMS-a to 246. Tak jest. No i słuchajcie, my będziemy śledzić, co tam wysyłacie. Oczywiście my jeszcze nie rozwiążemy, ale będziemy patrzeć i podglądać, czy, czy to właśnie nasi słuchacze są tacy bystrzy i wysyłają takie super odpowiedzi. Będziemy, będziemy sprawdzać, kogo nam polecacie na, na Nextie w tym roku i może, może nas zainspirujecie i my po prostu pójdziemy na Nexta i powiemy, mmm, słuchacze to polecali. Czekałem na złość, na rozmowy głośnych krzyk. By milczenia w końcu poznam sedno Głęboki to cios Poszły na dar. Jest Wielkanoc? Osiem, siedem, a są takie dni, że tylko dwa, nie? A jeszcze miałem takie pytanie do ciebie, czego tam słuchacie przy stole? No, my słuchamy radioafera. Radioafera. Gramy na Wielkanoc. You and I like Mentos and Coke. I'll be sweet while you're stuck in my throat. It. We blew up and Z nami w studiu już Jakub Kokotkiewicz i serwis sportowy. Cześć! Dzień dobry, dzień dobry. E, dzisiaj mamy, przez to, że niedzielę wielkanocną, no to może serwis sportowy będzie też dosyć taki wyjątkowy. Zacznijmy od tego, że e, ja to nazwałam, że to jest kącik ploteczek, bo e, rozumiem, że dzieją się jakieś takie mm, dramy internetowe. No, dramy internetowe niekoniecznie Natomiast jak zawsze w świecie kolarstwa Jest pojedynek między dwoma mm -hmm. koleżami Jednym jest Tadej Pogaczar A drugim jest Jonas Winigo okay. I problem jest w tym, że Tadej Za każdym razem jest uszczypliwy dla Jonasa Ze względu na to, że Tadej bierze udział we wszystkich takich klasycznych wyścigach tych najbardziej tak historycznych natomiast Jonas wini go raczej od tego zbrania, patrząc na to że miał poważny wypadek jeszcze jakiś czas temu w, podczas wyścigu dookoła kraju Basków no to on się bardziej wstrzymuje co do tego jest taki powściągliwy, mm -hmm. natomiast no, w wyścigu dookoła Flandry który zaczyna się już dzisiaj no pojawili się znakomici kolarze poza Tadejem dajem pogaczarem, jest tam między innymi Remko Ewenepul dwukrotny mistrz olimpijski mm -hmm czy Mattia Van Der Poel więc tam ta śmietanka światowego kolarstwa jest no i Tadej Pogacar od dłuższego czasu jest uszczypliwy dla Jonasa Winigo no bo ten chciałby trochę go przemęczyć zanim wystartuje jeden lub drugi wielki tour. natomiast Jonas Savinigo no, do tego momentu nie był taki przekonany, że brać udział w tych klasycznych wyścigach jednodniowych natomiast zaczyna się przełamywać i już się pojawiły pierwsze informacje że potencjalnie przed startem jednego bądź drugiego wielkiego turu on się na takim wyścigu pojawi, więc będzie to sprawdzian taki kolejny między tą dwójką, no bo pewnie to oni po raz kolejny będą walczyć o zwycięstwo w Tour de France czy Giro d'Italia. Mm -hmm. Czyli rozumiem, że to o czym mówimy teraz to jest tak jakby co w telewizji widoczne, w wywiadach, rozumiem z nimi, tak? Że oni się tak trochę tak, tak przepychają. Raczej to Tadej jest tym, który mm -hmm. próbuje podstrzypywać Jonasa, a Jonas okay. bardziej taki powściągliwe. Mm. No patrząc na to, że faktycznie Jonas przeżył bardzo ciężki wypadek do Kora basków no i bardzo ciężka Rekonwalescencja. Ale na wielki tur pojechał w ubiegłym roku Zajechał na całkiem dobrym miejscu Natomiast no, Tadej chciałby się z nim ścigać No chciałby go wymęczyć mm -hmm. I sprawdzić się przed tym wielkim turem Okej, okay, no ma na pewno e, charakter w takim razie e, Jestem ciekawa, co tam się dalej rozwinie Ja lubię takie, wiesz, Trochę takie właśnie ciekawostki Tego typu ze sportu e, Co tam się dzieje w siatkówce? Bo w końcu to jeden z ulubionych sportów Polaków To może na Wielkanoc coś miłego? Tak, poznaliśmy już dwóch półfinalistów, jeśli chodzi o Siatkarską plus Ligę. Okay. No i pierwszym z nich rejestr Sowie Rzeszów, a drugim Bogdanka lub Lublin. No i te dwa zespoły awansowały po naprawdę prostych meczach. No tutaj są dwa zwycięstwa, szybkie były. No i awans dalej. Nie był już potrzebny, niepotrzebnie był ten trzeci mecz, więc te dwa zespoły są dalej w grze. No trochę trudniej ma się to, jeśli chodzi o pozostałe zespoły. No tam już w poniedziałek, czyli jutro, no dojdzie do tych ostatnich meczy, które wyłonią tych brakujących dwóch półfinalistów. No i zobaczymy, kto w tym roku sięgnie po to Mistrzostwo Plus League. No patrzmy na to, że w Lidze Mistrzów, w Lidze Narodów, czy w Mistrzostwach Światach Polakom idzie zawsze dobrze. Mm -hmm. No więc ta Plus Liga jest jak najbardziej również mocno obsadzona. No i ten finał i zwycięstwo w Lidze jest jak najbardziej wartościowe, jakby na to nie patrzeć. Okej, mm, okej. Okay, okay. No to czekamy, co tam się dalej wydarzy. E, no i ja jestem też ciekawa, co się wydarzy, jeśli chodzi o e, Żurzel w niedzielę, bo no tam, z tego co wiem, to jest jakiś rozkład jazdy wyjątkowy? Wyjątkowy, niewyjątkowy, natomiast no jak zawsze przychodzą święta, to znaczy, że jeździ żużel, mhm. bo w żużlu nie lubimy świąt, nie lubimy weekendów. Na no, takiej zasadzie, więc będziemy tak naprawdę jeździć do końca świata i jeden dzień dłużej, takim znanym tekstem. A. Natomiast już dziś, jeśli o to chodzi, do godziny 16 będzie turniej pożegnalny Grzegorza walaska w Zielonej Górze. No zawodnik wybitny, 33 sezony przejechał, jeśli chodzi o żużlową karierę. Jednokrotnie Indywidualny Mistrz Polski mm -hmm. Natomiast postać ikoniczna Jeśli chodzi o jeżdżenie na żużlu w Poznaniu ze względu na to, że Grzegorz Walasek był wybitny, jeśli chodzi o sezon sprzed dwóch lat. Czy to by było? Boże, już to było tak dawno, Natomiast świetnie się przyczynił do tego, że Poznań po raz kolejny zremisował wtedy i było to super. O godzinie 16.30 starcie Polonia Piła kontra Improrow Rybnik. No i to starcie na tym drugim poziomie ligowym, czyli na Metalaksie, tam, gdzie jest PSZ Poznań. No i o godzinie 19:00 starcie faworytów drugiej ligi, czyli Abramczyk Poloni Bydgoszcz kontra Celfastu Wilków Krosno, więc ta żużlowa niedziela jak najbardziej jest. Natomiast pozostałem w turnieju pożegnalnym Grzegorza Walaska, no to tam śmietanka, czyli między innymi Bartosz Zmarzlik się pojawił, więc tam najważniejsze. Jejko. Natomiast sam Grzegorz Walasek uznał, że nie będzie brał udziału i on zostanie widzem tego turnieju, ale go zorganizował. A, okej. Okay. No to jest takim właśnie y, mecenasem. Tak, jest mecenasem tego turnieju, mimo że to jego pożegnanie. Tak, A, ale... No słuchaj, bardzo tak elegancko, elitarnie Mam wrażenie I na pewno coś w ten sposób chcę przekazać Jestem ciekawa co um, Zajrzyjmy sobie jeszcze do MMA Bo wydaje mi się, że to jest moim zdaniem Przynajmniej dalej nie aż tak popularny sport Jeśli chodzi o, o Polskę Więc mnie to no, trochę tak ciekawi co tam się dzieje Tak, jak najbardziej Nie jest już to tak niżsowy sport jak wiele lat temu W momencie kiedy hmm. na przykład Pudzianowski Zaczął swoją karierę oh. Natomiast no, jest on trochę bardziej popularny Natomiast normalnie na jest to kwestia gdzieś Wysokości piłki nożnej Siatkówki mm -hmm. raczej to Natomiast wielu Polaków mamy No i Robert Ruchała walczył wczoraj w Las Vegas No i niestety musiał uznać Wyższość Brazylijczyka Z którym się mierzył Druga walka Polaka w UFC Druga porażka No natomiast od początku ta wygląd walka wyglądała całkiem dobrze Jeśli zamknąć jedno oko I patrzeć tylko na Roberta Ruchałę. No bo tam gdzieś w środku oktagonu się kieręcił, on próbował atakować Brazylijczyka, natomiast Brazylijczyk świetnie walczył z kontry, no i skutecznie obijał Polaka, no i finalnie zakończyło się to no, porażką na punkty, natomiast no Robert ruchała w pierwszej rundzie stracił dużo siły, bo chciał mocno naciskać na rywala. Mm -hmm. W drugiej rundzie wyglądało to dosyć podobnie, chciał naciskać na rywala. Natomiast w pewnym momencie się sklinczowali pod siatką. Brazylijczyk chciał wykonać rzut przez biodro Robertem, natomiast ten złapał się siatki, miał odjęty punkt. No i mógł się pożegnać już ze zwycięstwem na punkty. No i zostało rzucenie wszystko na jedną kartę, czyli poddanie rywala, albo poznakątowanie. No i niestety to się nie udało. I druga porażka na koncie Roberta w. w, w UFC. No niestety nie wygląda to najlepiej patrząc, że to jest druga walka, druga porażka. No i było blisko, natomiast zabrakło dalej, żeby... Być blisko wygranej. No tak, no to rzeczywiście trochę smutne wieściłem, na koniec zapomniałeś. Ale no liczymy na to, że może, może jutro, może pojutrze, może za trzy dni coś tam nam się zacznie w sporcie dziać pozytywnego znowu. E, teraz już jesteśmy wszyscy na bieżąco. Wiemy co się dzieje w Wielkanoc. E, Jakub Łukotyjewicz i serwis sportowy. Dzięki wielkie za Dziękuję dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia.